58 i 6. Studencki Patrol dzisiaj w pierwszej godzinie realizowała Olga Grumowicz, a prowadziła Marta Broda i będziemy z Wami jeszcze do godziny 18. Już za 10 minut druga rozmowa. Porozmawiamy o trilliadzie o tegorocznej edycji wydarzenia, które łączy studencką rywalizację razem z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. O tym wydarzeniu opowiedzą nam Paweł Sym, prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej i wiceprezes tego koła Bartosz Dzierla. E, obaj panowie z Uniwersytetu Przerodniczego w Poznaniu, a o godzinie 17.30 pogotowie językowe profesor Haliny Zgłukowej. Tym razem się dowiemy troszkę więcej o użyciu słowa literalnie i jak go poprawnie używać. No i za chwilę przypomnimy jeszcze raz o konkursie, ale najpierw trochę muzyki. cały czas czekamy na wasze odpowiedzi w dzisiejszym konkursie, w którym rozdajemy wejściówkę podwójną na wystawę pod tytułem AI, algorytmy iluzji. Taka wystawa jest obecnie dostępna w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jest to wystawa czasowa i potrwa do 12 lipca. No i możecie właśnie podwójną wejściówkę zgarnąć, żeby się z kimś na nią wybrać. Dzisiaj pytanie konkursowe brzmi, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc młodszym i starszym lepiej się porozumieć? Jest to pytanie inspirowane dzisiejszym Dniem Solidarności Międzypokoleniowej i jednocześnie nawiązaniem do tej sztucznej inteligencji, która jest tematem wystawy. No i SMS-y wysyłajcie nam z odpowiedzią na numer 7148, wpisujcie tam słowo afera, następnie imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie, co w jaki sposób według Was ta sztuczna inteligencja może pomóc młodszym pokoleniom i tym starszym lepiej się porozumieć? Czekamy na Wasze odpowiedzi do godziny 18.00, a koszt wysłania SMS-a to 23 zł. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Głodni? Chodźmy coś zjeść! Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 830. Autopromocja, reklama.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 Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Look in the mirror, so many people standing there. I walk towards them into the floodlight. Distortion everywhere I found my ego I felt roboto standing there Found my transcendence under the white Filiada 2026 to temat naszej dzisiejszej rozmowy. Czym jest to wydarzenie, które zakrawało taką nutkę sportowej rywalizacji, integracji i przede wszystkim energii? O tym nam dzisiaj opowiedzą Paweł Sym, prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej oraz wiceprezes tego koła Bartosz Dzierla. Cześć! Cześć, cześć wszystkim. Bardzo się cieszymy. Na początku chcielibyśmy się przywitać ze wszystkimi osobami, które siedzą przed radioodbiornikami i słyszą naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy za możliwość w ogóle wystąpienia tutaj na, na, w radiu. Super, bardzo się cieszę. Panowie, no jeszcze warto dodać, że wy jesteście z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czym jest Triliada w ogóle i jaka jest idea tego wydarzenia? Triliada to jest wydarzenie, które łączy poniekąd struktury takie naukowe, czyli jest to konferencja naukowa, na której występują liści prelegenci, przedstawiający bardzo renomowane firmy z branży rolniczej, połączona z konkurencjami, z konkursem o Puchar Tryliady, gdzie drużyny, które są zgłoszone, składające się z pięciu osób, rywalizują w części teoretycznej oraz w części sprawnościowej o wygranie, o zdobycie tego pucharu przysłowiowego y, Tryliady. To jest wydarzenie, które łączy tą płaszczyznę między studentami, uczniami szkół ponadpodstawowych, ale również środowisko branżowe, gdzie te rozmowy oraz ta integracja no, jest najłatwiejsza Czyli kładziecie tutaj mocny nacisk na połączenie tej nauki też z praktyką, z tą praktyką biznesową. E, no to świetnie. Myślę, że dla studentów to jest bardzo bardzo ważne pod względem przyszłej kariery. E, a jaka jest historia tego wydarzenia? Bo wydaje mi się, że jest bogata. Myślę, że tutaj warto spojrzeć na to, że mamy już ponad 30-letnie doświadczenie w organizacji Tryliady. W tym roku będziemy organizować Tryliadę po raz 31. Zeszłoroczna edycja była 30, jubileuszowa, ale nie chcemy zwalniać tempa. Dalej mamy nowe pomysły, dalej mamy nowych prelegentów, nowe osoby, ciekawe tematy i chcemy się w dalszym ciągu rozwijać na pewno w tym kierunku. Eee, stajemy się już powoli w ciągu tych 30 lat rozpoznawalnym na, na rynku rolniczym dużo firm jest zainteresowanych same się do nas zgłaszają ale to też warto zaznaczyć sama Triliada to 31. edycja 31 lat, ale nasze koło ma troszeczkę więcej bo istniejemy już od ponad 50 w tym roku, jeśli się nie mylę, to będziesz 53. rok działalności naszego koła Pięknie, to jest naprawdę imponujące, żeby jakieś wydarzenie, tak jak tutaj Triliada, odbywało się przez tyle lat i żeby koło funkcjonowało przez tyle lat. Także gratulacje dla Was i dla Waszych poprzedników, że to wszystko e, tak pięknie u Was e, hula. Ehm, wspomniałeś, Paweł, na początku, że to jest konferencja naukowa, ale też jest połączona z taką rywalizacją, właśnie w, z konkursem, w którym drużyny ze sobą rywalizują. Na czym dokładnie polega ta rywalizacja o puchar? Jak to wygląda? Otóż tak jak wspominałem, na Triliadzie jest odgrywany konkurs, który nazywa się konkursem o puchar Triliady. Tak naprawdę są konkurencje teoretyczne i sprawnościowe. Drużyny, które składają się z pięciu osób i są przedstawicielami szkół ponadpodstawowych lub grupy studentów, również liczące pięć osób, biorą udział w części teoretycznej, która, skład która jest tak naprawdę konkurs testem wiedzy. Opartym o wystąpienia konferencjerów, prelegentów, którzy biorą udział właśnie na naszym wydarzeniu w tej części teoretycznej oraz połączona z częścią sprawnościową, w której to z reguły przeprowadzamy sześć konkurencji sprawnościowych połączonych z właśnie tym naszym światem inżynierii rolniczej, z tą naszą praktyką, z taką sprawnością fizyczną, ale również sprytem i logiką w wykonywaniu zadań. Gdzie to właśnie ci studenci i uczniowie mogą wykazać jak najlepiej, żeby wykonać tą pracę i zdobyć te nagrody, wygrać te nasze zac zacne nagrody. Super, no to brzmi bardzo bardzo ciekawie jest to rzeczywiście pewna odmiana od takich typowych formuł konferencji, gdzie jednak no takiego aspektu fizycznego to, to za bardzo nie mamy, tego aspektu rywalizacji. Tematem przewodnim tegorocznej triliady jest cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej. Skąd taki pomysł na temat i na czym się dokładnie skupicie? Cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej... Wynik z tego tak naprawdę z potrzeby rynku, ale również z takiego naturalnego rozwoju. Na tym momencie możemy śmiało powiedzieć, że prawdopodobnie jesteśmy świadkami rewolucji sztucznej inteligencji, takiej ery. I ona również jest widoczna w naszej branży, branży inżynierii rolniczej, ale również w rolnictwie, gdzie to różnego rodzaju systemy nawigowania, systemy monitoringu są oparte właśnie o tą analizę oraz, oraz o przesył danych, to po prostu jest naturalna kolej rzeczy. Każda edycja triliady nosi swy, y, tytuł przewodni. Y, różne one były na przestrzeni lat, dopasowane y, często do realiów, w których one się odbywały. No jednak ta historia ponad 30-letnia no to y, od, wyrządziła duży odcisk jakby na historii i różne jakby technologie były widoczne i trendy. Więc ten etap właśnie, ta edycja będzie pod tym znakiem cyfrowej wymiany internet, internetu rzeczy oraz przesyłu nowe, nowoczesnych technologii w rolnictwie, które pozwalają dbać o środowisko i podnosić efektywność wykonywanych prac w rolnictwie. Warto też zaznaczyć, staramy się, żeby właśnie te firmy y, poprzez te pokazy swoich maszyn inspirowały naszych studentów, aby oni też widzieli co aktualnie dzieje się na rynku pracy. Często są to prototypy, które nie zawsze są wdrażane w rynku, ale nie, możemy się z nimi zapoznać y, i rozwijać własny koncept y, lub inne innowacyjne pomysły. Super, czyli ten aspekt praktyczny rzeczywiście tutaj mocno rozwijacie. Zastanawia mnie jeszcze, jak mogą się mm, drużyny przygotowywać do tego konkursu? Bo tutaj wspomnieliście, że będzie i ta część teoretyczna, i ta część bardziej fizyczna. Czy macie na przykład tak, że co roku się u was pojawiają te same drużyny? Są jacyś stali bywalcy, czy raczej to są inne zespoły? Mamy stałych bywalców. Wiadomo, studenci przez wiele lat się zmieniają, ale są osoby, które co roku praktycznie się u nas pojawiają zaprzyjaźnione szkoły, które ze swoimi uczniami występują u nas. Jeśli chodzi ściśle o przygotowania, no to ciężko tutaj stwierdzić. Temat zawsze co roku tej części teoretycznie jest inny, ale inaczej. Warto dobrze słuchać wykładowców, prelegentów. Wszystko, co będzie w części teoretycznej, zawsze znajduje się na prezentacjach przez nich przedstawiane, więc staramy się tym też angażować te osoby. No ale Jeśli chodzi o część sprawnościową, no to tutaj spryt, logiczny myślenie i też czasami wiedza nabyta na studiach jest przydatna. Okej, okay, czyli tutaj będzie trzeba dobrze się skupić na części teoretycznej, żeby potem dobrze wypaść już w tej walce o puchar. No to słuchajcie, czy można się jeszcze zgłosić? Przede wszystkim, gdzie znaleźć więcej informacji, jeżeli jeszcze słuchają nas osoby, które, których może taka rywalizacja zainteresowała? Oczywiście. To, co jest ważne jakby zaznaczenia, to to, że Triliada odbędzie się 21 maja 2026 roku, więc niebawem. Ale zapisy drużyn, które będą mogły brać udział właśnie w naszej konkurencji o, o Puchar Triliady, Ruszą po majówce, prawdopodobnie od 6 maja, gdzie na naszych mediach społecznościowych Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej będą widoczne formularze oraz możliwości zapisy, zapisów. Również pod wydarzeniem, które widnieje na platformie Facebook oraz na naszych mediach na Instagramie. Więc możliwość cały czas będzie, będzie możliwa. Więc my gorąco zachęcamy właśnie do zapisywania się wszystkich chętnych osób, które nadal się na przykład wahają, bądź nie są pewni, że chcą wystąpić i wziąć udział czynny w tej naszej 30 już ponadletniej historii. Super. To tak na koniec może jakbyście jeszcze mogli powiedzieć właśnie, jeżeli ktoś się waha i nie miał do tej pory zbyt dużej powiedzmy styczności z tymi technologiami najnowszymi w branży rolniczej, no to czy mimo wszystko warto warto spróbować? Bo wspomnieliście, że tutaj pytania w części teoretycznej będą opierały się też na tych wykładach, które będą, więc czy takie osoby, dla których to jest jakaś nowość też mają tutaj swoją szansę? Tak, oczywiście. Wiele drużyn, które bierze udział w naszych konkurencjach nie są stricte jakby spokrewnione z kierunkiem studiów, które studiujemy, czyli jest inżynierią rolniczą. Mamy przedstawicieli kierunków ekonomicznych między innymi, a nawet i kierunków żywnościowych. To, co było wspomniane, to tą klucz, najważniejszym części teoretycznie, czyli w tym naszym teście wiedzy, to jest baczne i uważne słuchanie y, prelegentów, wystąpień, bo wszystkie odpowiedzi są zawarte w ich wystąpieniach, y, w ich przemówieniach, a części sprawnościowe są tak dopasowane, by każda osoba mogła je wykonać y, i są dostosowane do tego, by ten próg... Y, Tajemniczenia tej trudności był odpowiedni dla każdego przedstawiciela i co dla szkół ponad podstawowych, ale zarówno dla studentów, dla kobiet, dla mężczyzn. Nie ma żadnych ograniczeń. Jesteśmy bardzo otwarci akurat w tym aspekcie dla naszych uczestników w tej konkursie. Świetnie. W takim razie, jeżeli słuchają nas jeszcze jakieś osoby, które wahają się nad udziałem w tegorocznej edycji Triliady, to zachęcamy tutaj w imieniu organizatorów do wzięcia udziału. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy Bardzo dziękujemy, dziękujemy za zaproszenie. Moimi gośćmi dzisiaj byli Paweł Sym i Bartosz Dzierla, prezes i wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawialiśmy o Triliadzie. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie właśnie na Facebooku tego koła naukowego, a sama Triliada odbędzie się już 21 maja. The breath's the work the work the work the work work work it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 powoli do godziny 17.30, a to oznacza, że już tylko pół godziny dzisiejszego studenckiego patrolu nam zostało, ale oznacza to też, że pora na pogotowie językowe. Profesor Haliny Zgółkowej, a dzisiaj posłuchamy o tym, jak używać słowa literalnie, żeby było poprawnie. <Słyska>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 Pani profesor, co dziś oznacza słowo literalnie i czy jest zgodne z jego pierwotnym znaczeniem? To może jak zwykle zaczynamy od określenia, co to jest literalnie, to jest przysłówek. Pochodzi od literalny, przymiotnika, a to pochodzi, a ten wyraz pochodzi od litera. Czyli bez żadnych podtekstów, znaczy tyle, bez żadnych podtekstów, bez żadnych aluzji, znaczenie przenośne może być oddające podstawowe znaczenie słowa, czyli takie dosłowne, do Dokładne. I teraz proszę sobie wyobrazić, że powieść czy wiersz dostaje przetłumaczony z jednego języka na drugi literalnie. Czyli słowo w słowo. I to będzie. No nie, nie będzie to adekwatne do treści i do tego, co. Autor powiedzmy miał na myśli, prawda? to co, o co tam chodziło. Jeżeli przetłumaczymy na przykład z języka niemieckiego słowo w słowo, no, to to nie odda tego, co naprawdę treść niesie. Więc y, czy w przypadku literatury pięknej poezji jest to na pewno niewskazane. Ale możemy sobie wyobrazić takie zdanie, y, Antoni nie powiedział literalnie nic. Czyli nie powiedział tego, o co go pytaliśmy, nie powiedział dokładnie tego, o co mu chodziło. Czyli mówił, żeby mówić tylko. Ale zdarzają się też teksty, na przykład urzędowe czy kancelaryjne, przetłumaczyć literalnie dokument to jest to konieczne, żeby literalnie oddać nazwisko, przedmiot na przykład sporu. No, wszystko to, co w danym dokumencie jest y, potrzebne. Jeżeli na przykład jest jakaś tam sprawa sądowa czy podobnie. Że mam wrażenie w ogóle, że, że to słowo się trochę używa czasem w zastępstwie na przykład za dokładnie, że może no, literalnie nic właśnie nie... No tak, tak nawet na, na, w luźnej takiej mówię, że mam wrażenie, że to trochę weszło już tak... Tak, to w jest tak podjęcie. jak dokładnie. Mhm. No tak literalnie, no. Wyjaśni mi to literalnie, no to jest niepoprawne właściwie. Mhm.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 Posągowa biel, już mi wszystko jedno Myśli przędą, wątpliwości spęd W tej mizernej ciszy ja Zapadam się do wewnątrz Moje wątłe ciało, posągowa biel Już mi wszystko jedno Myśli przędą wątpliwości spęd W tej mizernej ciszy ja już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w dzisiejszym konkursie w ramach Studenckiego Patrolu. Do wygrania mamy wejściówkę podwójną na wystawę AI Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jest to wystawa czasowa, która potrwa do 12 lipca, ale nie warto zwlekać i jeżeli chcecie tę wystawę odwiedzić troszkę wcześniej, to zapraszamy do udziału w dzisiejszym konkursie. Dzisiaj jest też Dzień Solidarności Międzypokoleniowej i właśnie tak trochę łącząc te tematy Solidarności Międzypokoleniowej ze sztuczną inteligencją, pytanie konkursu Konkursowe powstało i to pytanie brzmi, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc młodszym i starszym lepiej się porozumieć? Dajcie koniecznie znać, jak to Waszym zdaniem będzie wyglądało. SMSy wysyłajcie na numer 7148, wpisujcie tam słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł z VAT, a na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18, czyli niewiele czasu już zostało, jeżeli chcecie podwójną wejściówkę na wystawę AI Algorytmy Iluzji Zgarnąć, no to czym prędzej ślijcie smsy. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej informuje nas o zbliżającej się tegorocznej edycji Warta Campus Days. No i w ramach tej edycji mamy dwa takie główne wydarzenia. Pierwsze z nich odbędzie się z 6 maja i jest to akcja pod tytułem Przesadzaj. Będziemy tam tworzyć ogród stepowy na kampusie. Ilość miejsc ograniczona, a zgłoszenia drogą mailową pod adresem dostępnym na stronie Wydziału Architektury. Drugie to wydarzenie to jest malowanie schodów, które odbędzie się 20 maja. No i tam będziemy upiększać betonowe schody łączące kampus z Wartostradą. Ilość miejsc też ograniczona. Tutaj możemy zgłaszać się jeszcze do 7 maja. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie się zgłosić, to odsyłam na stronę Wydziału Architektury, architektura.put.poznań.pl. Tam znajdziecie wpis Warta Campus Day 2026 i możecie pod wybranymi adresami mailowymi się zgłaszać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 Nagle wielki błękit Wypada z mojej ręki Na ziemię tłucze się na... to Stając w poruszonych już dzisiaj tematach sztucznej inteligencji, mamy jeszcze jedno zaproszenie od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na webinarium pod tytułem Sztuczna Inteligencja. Tym razem w zootechnice i weterynarii. Szanse i zagrożenia. To webinarium odbędzie się 6 maja o godzinie 17 i potrwa do godziny 20. Jest to webinarium, więc formuła online. No i zaprasza Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. To wydarzenie będzie się składało z pięciu interesujących wykładów, które zaprezentują naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Bytkowskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i zaproszeni przedstawiciele biznesu. Link do rejestracji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i jest to wydarzenie otwarte, także każdy może się zarejestrować i wziąć udział. Temat na czasie, sztuczna inteligencja, także jeżeli kogoś te tematy interesują, to odsyłamy na stronę a mówiliśmy o webinarium pod tytułem Sztuczna inteligencja w zootechnice i weterynarii. Szanse i zagrożenia. Jeszcze jedna propozycja od Politechniki Poznańskiej, propozycja dla wszystkich osób, które chciałyby swoje biznesowe kompetencje na początku może, czy przy planowaniu działalności własnej e, poszerzyć. Mianowicie jest to szkolenie, rozwiń swój biznes solidnymi podstawami finansowymi i licznie tylko na swój pomysł i produkt. Będzie to taki elementarz wiedzy finansowej dla początkującego przedsiębiorcy i pozwoli uniknąć e, no, takich najczęstszych błędów finansowych, które się pojawiają na początku działalności. To szkolenie odbędzie się 20 maja w godzinach od 9 do 12.10 i w ramach szkolenia poznamy podstawy tworzenia planu oraz realnego przewidywania przychodów i kosztów. Nauczymy się wyliczania i zarządzania podstawowymi wskaźnikami wpływającymi na sukces firmy, no i zapoznamy się z podstawową wiedzą w zakresie podatków obowiązujących młodego przedsiębiorcę, a to są sprawy bardzo ważne. Ten udział w szkoleniu pomoże zwiększyć szansę na powodzenie pomysłu biznesowego no i pomoże uniknąć różnych niebezpiecznych zakrętów na początku przedsiębiorczej drogi. Także wszystkich zainteresowanych odsyłamy w imieniu organizatorów na stronę Politechniki Poznańskiej. E, tam znajdziecie link do zapisów, a przypomnę, szkolenie się odbędzie 20 maja. Wracam tu, nie usłyszę, nie, milczą Oczy krzyczą Wbijam się w że nawet jeśli masz Odrapane Wracasz tu Nie usłyszysz mnie Nie, nie powiem Oczy płoną Pytasz co jest Odpowiadam, że Nie chcesz wiedzieć Gdy z nią na dzień zatęskisz co dobre, szybko się kończy i końca dobiega także dzisiejszy środowy studencki patrol. Do zwycięzcy konkursu odezwę się po programie. Do e, wygrania dzisiaj mieliśmy podwójną wejściówkę na wystawę AI Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek, także czekajcie na smsa, bo jeśli wzięliście udział, to może akurat do was ta wejściówka trafi. Dzisiejszą audycję realizowała Olga Grumowicz, e, a w pierwszej części jeszcze był z nami Mikołaj Pluciński, a prowadziła Marta Broda. E, no i kolej Studencki patrol już jutro o godzinie 16:00. Także słyszymy się już jutro. No, a teraz pora na trochę muzyki. To promocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass.